Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Dzisiaj milicja użyła broni Dzielnieśmy stali, celnie rzucali Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli Go świętojańską naprzeciw glinom, naprzeciw tankom Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł Lecą petardy, ścielą się gazy Na robotników sypią się razy Padają dzieci, starcy kobiety Janek Wiśniewski padł Jeden zraniony, drugi zabity Krew się polała grudniowym świtem to władza strzela do robotników Janek Wiśniewski padł Stoczniowcy Gdyni, Stoczniowcy Gdańska Idźcie do domu, skończona walka Świat się dowiedział, nic nie powiedział Janek Wiśniewski padł Nie płaczcie matki, to nie na darmo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 Radio F MS Gdynia Piotr Grzywacz z tej strony Krystyna Janda kultowa piosenka ruchu Solidarność tak możemy powiedzieć pewnie młode pokolenie do końca nie zdaję sobie z tego jeszcze sprawy, a może zdaje, ale kiedy ja słucham dziś tej piosenki, to do tej pory są takie niezwykłe wrażenia. Janek Wiśniewski padł, Gdynia, a my tu jeszcze swoje próbujemy upitrasić. Po, nazwijmy to tak. I w dzisiejszym programie właśnie będziemy podróżowali pomiędzy przestrzenią przeszłości, nakierunkowaną na ruch solidarności, solidarnościowy. Ten korzeń to zdrowe drzewo, ten pień, rdzeń ruchu solidarnościowego, solidarność ruchu społecznego, ruchu robotniczego, solidarność i będziemy to starali się w jakiś sposób skonfrontować z dzisiejszym, z dzisiejszymi wydarzeniami tego, co obecnie wydarza się w naszym kraju. Muzyka taka lekka Minorowa, ale nie ma się czego obawiać. Zaczęliśmy z takiego wysokiego la. Zachęcam do obejrzenia tego, tej piosenki na YouTube. Tam są archiwalne zdjęcia. No to jest Wery. Po angielsku to się dobrze mówi. Ja cały czas szukam tego słowa, jak to wyrazić w języku polskim, ale po angielsku to się mówi Wery very powerful image, very powerful event, very powerful story, czyli obraz, historia, wydarzenie, które ma w sobie te niezwykłe atomowe moce i tam jest właśnie historia naszego narodu zawarta. To się wydarzyło przed około 40, zaczęło się można powiedzieć w latach 80. W tym czasie o lata 89 strajki w stoczni, bo ja tak daleko sięgam pamięcią. Byłem wówczas w liceum pomorskim, liceum zawodowym w Nowym Porcie. Mieliśmy obóz kandydacki, kiedy ruszyły strajki. I właściwie można powiedzieć, że nic nie wiedziałem, że coś takiego istnieje jak solidarność. Żyłem gdzieś w jakimś zupełnie innym świecie. Nie zdawałem sobie zbytnio sprawy o trudach i cierpieniach robotników. I to bardzo dziwne, dlaczego akurat ja byłem w jakiś sposób od tego oddzielony, odseparowany, no ale tak jakoś się wydarzyło. I nagle jesteśmy w lesie, na obozie kandydackim i dowiadujemy się, że cały kraj stoi. To było takie lekkie, szokujące wydarzenie w moim życiu. I potem wróciłem, to chyba trwało miesiąc czy dwa, potem syreny wyły i okazało się, że robotnicy wygrali. A potem już obserwowałem tą historię i etos Solidarności. Dzisiaj cofniemy się do przeszłości, posłuchamy jak to było. Zachęcam do obejrzenia filmu Robotnicy. Jest na naszym website radio.fms.gdyniamateriały.wordpress.com com radio fms Gdynia, kropka materiały, kropka WordPress, kropka COM. ten film można znaleźć i teraz zaprezentuję państwu kilka urywków właściwie dwa Urywki z tego filmu i prosiłbym o to, by, byście się zastanowili, czy są jakieś konotacje, porównania z tym, co obecnie dzieje się, czy my żeśmy tą epokę już przeżyli, ona została z tyłu, czy jakimś dziwnym bumerangiem, jakimś déjà vu powraca i jesteśmy cały czas w sednum tej samej historii. Także tak to dzisiaj będzie wyglądało, a najważniejsza informacja chyba to, że rząd pada. Napisaliśmy ostatnio, na, kiedy nasz ostatni show został umieszczony na naszych stronach, że czy upadnie skorumpowany rząd, no i dzisiaj dowiadujemy się z całą pewnością, że rząd będzie miał tak zwaną rekonstrukcję ale no, oczywiście rząd nie powie, że upada. Wiemy, że jest rekonstrukcja. Jeżeli ktoś myśli w tym takim tonie, jak ja myślę, tym lekko takim zwichrowanym, no to można powiedzieć, że rząd upada, a poprawna wersja jest, rząd będzie miał rekonstrukcję, ale o tym pomówimy więcej już wkrótce. A teraz piosenka i dwa urywki z filmu robotnicy, a wszystko znowu zaczęło się przez kobietę. Mamy inną broń, jak nie strajk w tej chwili, prawda? No do tego doprowadzili, do tego doprowadzili, że ludzie tak, stają Przecież wszyscy jesteśmy tym zmęczeni. Każdy sobie zdaje z tego chyba sprawę, że to nas uderza wszystkich nas. No na pewno. Cały naród. My chcemy pracować, ale chcemy... Tak, i, a najbardziej nas uderza, dlatego że my jesteśmy najbardziej za, najmniej zarabiający i ten cały ciężar ponosimy my, nie ci panowie u góry. Bo mamy dosyć kłamstw przez tyle lat i chcemy uporządkować te sprawy, żebyśmy oddolnie byli prowadzeni sprawami jasnymi i nie dopuścimy do tego, żeby się powtórzyło to, co było. No, przecież to nikt nie chce zmiany rządu, znaczy tak. się zmiany ustroju będzie w kierunku błynku. jakiegoś, ale musi być gospodarka wyprowadzona z tego całego uh, kryzysu i to taki kryzys, przecież, że przecież my wchodzimy coraz głębiej w kryzys, prawda? To się chyba każdy z nami zgodzi. Teraz powinni się panowie, którzy rządzą przyznać, ale tak konkretnie nie to, że my wiemy, że były trudności, my szczerze, czy tam troskliwie, znikliwie to się mówiło dawno, a teraz trzeba powiedzieć dlaczego, kto i wy, pokazać palcem, który tu najwięcej na tym zarobił, który doprowadził do takiej sytuacji, bo inaczej to nas też nic nie przekona. I z robotnikiem trzeba się jednak liczyć, bo my wypracowujemy te dobro narodowe, które jest, tak. które jest. To my wypracowujemy, a nie oni. Polski robotnik szczególnie zaczął umieć czytać, pisać. Są sami tworzyli szkoły, dawali możliwość obejrzenia świata i w końcu... Trzeba się zmieniać powolutkę, no bo myśmy się już troszkę zmienili. Partia, władza, wszystko powinno równo z robotnikiem rosnąć, jeśli chce żyć z nami wspólnie i jakoś sensownie. I troszkę pokory więcej. Jeśli można naszych przywódców prosić. Troszkę pokoryć. Oni za, dwu, za bardzo wrośli piórka i trzeba z nimi dobrze, bo bardzo porządnie wstrząsnąć. No i okarać I nie nazywać się sami, jak tu niektórzy nasi przywódcy o sobie mówić, że ja jestem dobrym Polakiem, patriotą czy komunistą. Cz człowiek nie powinien się sam chwalić. Powinien czekać na opinie innych ludzi kompetentnych. No mi się wydaje, że klasa robotnicza jest kompetentna no, w wydawaniu opinii. To jest naród, to jest masa, która ten kraj trzyma na plecach. Na trumie Niebojarska, niecarska Zasmucona, kamienna twarz Niebojarska, niecarska Się, że zwolniono Annę Walentynowicz, pracownicę Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, która przepracowała w Stoczni 30 lat. 16 lat pracowała jako spawacz, została zwolniona dyscyplinarnie. Po prostu nas to zabolało, że jeśli się takich ludzi zwalnia jak pani Walentynowicz, która ma brązowy medal, srebrny i złoty, to co może będzie później robić można z nami. I właśnie postanowiliśmy zastrajkować. I ustaliliśmy trzy postulaty. Pierwszy nasz postulat to było przywrócenie Anny Walentynowicz do pracy, drugi podwyżka o tysiąc zł i trzeci dodatek dożyźniany. Ludzie już wychodzili, już na statkach, już nie było pracy, tylko każdy patrzał, co to będzie z tego, nie? Czy, czy w ogóle nam coś z to wyjdzie. No, każdy był chętny, ale ze strachu coraz jeden drugi ostraszył, że gdzie idziesz, że idziesz, matka za ciebie będzie ci paczki do więzienia przynosić i jeszcze takie inne rzeczy. No, to już, to już, jak już byliśmy przy K3, to już nasza grupa liczyła gdzieś koło 100 osób. To już była dość silna grupa. Przyszedł dyrektor, dyrektor stoczni i on mówi, że poczekajcie, możemy porozmawiać, a ja wszystko wyjaśnię. Mówimy, że absolutnie nie kategorycznie odmawiamy rozmowy, porozmawiamy o 9, jak będzie nas więcej. I żeśmy wrócili się z powrotem tu aż do mnie na wydział, Reszta ludzie zabraliśmy i ruszyliśmy pod drugą bramę. Minutą czyjszy uczyliśmy pamięć poległy w 60 roku. I odśpiewaliśmy hymn. Po hymnie skierowaliśmy ludzi tam, od jak się idzie do bramy, po prawej stronie, tam co jest taka fadroma, koparka. I tam żeśmy zaczęli wybierać komitet strajkowy dyrektor wyjaśnił, że takich pracowników jak Walentynowicz, to sobie nie życzy w stoczni. Więc otrzymał odpowiedź, to my z takim dyrektorem nie będziemy rozmawiać. I szli pod dyrekcy. I oczywiście stoczniali, czy dużo ludzi, 16 tysięcy. I jak ta armia ludzi wyszła, już dyrektor nie mógł zapanować. a w ja na się stawiła. Dyrektor chciał, nie chciał. Musiał przysłać po mnie wóz. Przyjechałam, gdzie spotkała mnie, byłam bardzo wzruszona. Bo te tłumy ludzi, jak zobaczyłam i ja było no, nie straciłam równowagi. No nie da się tego opowiedzieć, to tylko można przeżyć. To co, co ja przeżyłam wtedy. Właśnie ten mój powrót zawdzięczam tylko Solidarności, tylko postawie naszej załogi. Format Związku Zawodowych jaki pani proponuje jest to format samorządu robotniczego. Byłby to element pewien. Tak. To jest przemiana, to jest wielka przemiana. Jak tutaj słyszę, opowiadaje, to jest drugi cud nad wisłą. I stać nas na to. I wniada, wniada będzie w nas na praworządność, na uczciwość i rzetelność. Naród polski jest taki. Tylko jakoś tak władza ukierunkowana była zupełnie inaczej. Na przykład, kiedy się mówiło z walką o walkę z alkoholizmem, to akurat odwrotnie było. Akurat tej wódki było tak dużo i wszędzie, i wszędzie ją pito. Proszę spojrzeć dzisiaj, czy wśród nas, wśród tylu ludzi jest pijany, trzeba tylko po prostu zmienić politykę zachłamania. Na no, pamiętamy wszyscy 56 rok, kiedy komułka przychodził, jak wszyscy chętnie oddawali nawet własną biżuterię. Zaraz. Świec tysiące palili mu Z nadgłów podnosił się dym Śpiewał, że czas by runął mur Oni śpiewali wraz z nim Wyrli w bronce, Na pamięć znali pieśń I sama melodia bez słów Niosła ze sobą starą treść Dreszcze na wskroś serc i grób Śpiewali więc, na w rytm, Jak wystrzał poklaski pśmiał I ciążył łańcuch, zwlekał świt on wciąż śpiewał i grał. Wyrwi burą zęby krat, zerwi kajdany połambat, a mury rudą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas, i z że już blisko świt szli ulicami miast sali pomniki i rwali ten z nami ten przeciw tam kto sam ten nasz najgorszy wróg a śpiewak także był sam patrzył na ruch. Długów marsz Milczał słuchany W kroku w A mury Rosły Rosły Rosły Łańcuch kołysał Się U nóg A trzy Na rok. Uuuu Runą, runą i pogrzebią cały świat. Tu wolne radio Gdynia wolne media, trójmiasto do wszystkich zakątków kuli ziemskiej zapewne może kiedyś Państwo zastanawiali się, jak to się stało, że powstał ruch Solidarność. Ten kompleks myślowy, ten etos, etos, który, jak to papież Polak określił, Solidarność, to znaczy jeden drugiego brzemiona dźwigaj czyli wszyscy razem solidarni, nikt nie pozostaje poza. I słuchając tutaj ej, pana Kaczmarskiego, mamy też różnego rodzaju wymiary tego pojęcia, także dodatkowo nie jest to jakieś takie płaskie, proste, głupawe, a jednocześnie w zderzeniu z robotnikami, którzy to są bardzo prości, zwykli, uczciwi ludzie, tak uczciwi, że aż trudno sobie wyobrazić, ale to chwyta za serce. Jak oni mówią, jak oni opowiadają, to jest ten moment, ten punkt zerowy, kiedy Solidarność powstała. Tu państwo mają korzenie tego ruchu. Bardzo proste sprawy, żeby nie było zakłamania, żeby było wolność, była wolność słowa jednym słowem, żeby ci, którzy kradną i zrujnowali gospodarkę i wszystko dokoła, złodzieje, którzy się chowają za innymi w tych swoich ivory towers, w wieżach z kości słoniowej, żeby ci w końcu zeszli na dół do ludu, do robotników i z tym ludem, dla którego rzekomo wszystko robią, porozmawiali w końcu. Tak zaczął się ruch, niezależny związek zawodowy Solidarność i też wszystko zaczęło się, bo była kobieta, która ciężko pracowała i została w sposób taki nieelegancki potraktowany i mężczyźni Polacy się za tym ujęli. Tak to się zaczęło, bardzo proste, bardzo łatwe do zrozumienia rzeczy i w tym filmie robotnicy, piękny film, bardzo dobrze zrobiony, już w następnych sekwencjach pojawia się nam Lech Wałęsa i dalszy rozwój tych wszystkich prawdziwych liderów, którzy tworzyli tą organizację, bo teraz jest duży spór o to i mamy w tym filmie, także warto go... Zobaczyć, Jak wspomniałem jest na naszym website, na materiałach jak pójdą Państwo na radiofmsgdynia.com e, Tam jest zakładka, jak to się mówi po polsku, materiały i w następnej zakładce Tytani jest ten film dla Państwa ukryty. Ta historia prawdziwa jest dla Państwa zatrzymana. To, czy Lech Wałęsa był czy nie był agentem, w jakimś sensie dla pewnych ludzi jest istotne. Natomiast dla mnie osobiście ja obserwowałem Lecha Wałęsę i właściwie wszystkiego, co wiem o komunie, wszystkiego, co wiem o huncie i reżimie i prześladowaniu ludzi, to generalnie wiem, z tego, że obserwowałem zachowania i ścieżkę Lecha Wałęsy. To, to chyba jest dość znaczący element, że ten człowiek tak naprawdę ostatecznie niczego złego nie nauczał. I taką też miejsce, takie też miejsce, uważam, zajmie w historii tego kraju. A że ma swoją własną osobowość, że jest sobą, no to i też nikt nie jest doskonały, ale no tacy, tacy, jacy tacy jesteśmy, jacy tacy, tacy jesteśmy, tacy jesteśmy, nieupudrowani, nie za 80 tysięcy złotych rocznie, wyimidżowani, używający tego języka skalanego różnymi eufeminizmami, i takimi jakimiś naleciałościami angielskimi. No i mówię o Polakach, rządzie polskim, natomiast ja spędziłem 30 lat za granicą to już trochę mam te zwoje tam poprzekręcane, także czasami trudno mi znaleźć słowo. Ale nie przypuszczam, żeby na przykład w Anglii premier albo ktoś nagle wrzucał francuskie kawałki albo chińskie kawałki albo w Chinach ktoś, żeby po japońsku wrzucał. No, niemniej jednak to jest rzeczywistość i w kraju, i dzisiaj też będziemy spoglądali na to, kto być może tak naprawdę niesie tą ideę solidarności, tego ruchu, tego buntu społecznego jakże pokojowego, jakże układnego, jakże grzecznego, jakże proszącego w kierunku rządu. To nie byli jacyś rozbójnicy, To byli ludzie, którzy byli już zmęczeni i którzy rozumieli. Dzisiaj musimy ten poziom świadomości przenieść dalej, bo jak ten poziom świadomości się przenosi dalej, to dzieją się rzeczy niezwykłe, wyzwalają się niezwykłe siły w ludziach i nikt nie jest w stanie tego powstrzymać. Zwróćmy uwagę dzisiaj, że nauczycieli w kraju jest o wiele więcej niż 16 tysięcy i mimo to obecna władza nie traktuje z taką powagą, jak traktowała tych ludzi w stoczni. Mimo, że to był system totalitarny, oni komuniści w tym czasie wiedzieli o co chodzi i traktowali to z dużą powagą. Dzisiaj rząd po prostu nie wiem na czym to polega, ale to już zostawiam do oceny państwa. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem, szykuje nam się rekonstrukcja rządu i mówi się, że ta rekonstrukcja nastąpi przed wyborami do Europarlamentu i że te osoby, które mają pójść do Europarlamentu, to zostaną z rządu usunięte. Tutaj dla mnie jawią się dwa scenariusze. Moim zdaniem jest to, tak jak mówiłem, ponieważ wsłuchując się w Lecha Wałęsę i opierając się na jego mądrościach życiowych, już wiedziałem, że to się kolebie. I w naszych programach to jest, ma wyraz dość wyraźny. Że się kolebie, że się nie trzyma kupy, że się rozpada, że szczury uciekają z płonącego statku. No i jak można mówić o tych patriotach, tych ludzi, o tych ludziach, którzy zajęli te wszystkie, rozpoczęli te wszystkie istotne zmiany, sprawy. Wszystko jest przecież rozbebeszone i oni nagle biorą zabawki, wychodzą z piaskownicy i idą do Unii Europejskiej, na którą to Unię wraz z młodzieżą polską, którą cały czas popierają i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie takie skrajne, nieładne ruchy, no to teraz po prostu uciekają do tej Unii Europejskiej, bo jest większa kacha. No to wiemy już teraz coś o tych patriotach. Wszystko zostanie odłogiem, oni się przesuną tam. Tam prawdopodobnie niewiele będą mogli zrobić, bo jest zupełnie inne środowisko. No i proszę bardzo taką sytuację mamy i teraz e, następuje rekonstrukcja rządu przed e, rządu przed wyborem do Unii Europejskiej ale skąd wiemy kto zostanie wybrany czyli tak wygląda jakby już zawczasu e, rząd i partia rządząca wiedziała kto pójdzie do Unii Europejskiej, to po co w ogóle wybory? I rekonstruuje rząd, żeby tamtych wysłać, którzy pójdą. Ale przecież jeszcze ludzie muszą zdecydować, kto ma tam pójść. Więc pomieszanie z pomplątaniem, a drugi scenariusz jest taki, że po prostu jak zostaną wybrani, no to musi być pewien okres rekowalenscencji, kiedy zostawia się pewne sprawy i przechodzi do następnego etapu. A tutaj, jeżeli prowadzą sprawę i nagle są wybrani, no to jak? Nagle wyłączą prąd i tak dalej, i tak dalej, zabiorą kluczyki. No to ja teraz już jadę do Unii Europejskiej, a w tym budynku nikogo nie ma. Niech tylko pan macie rewicz zostanie, bo on tam lubi siedzieć, nawet jak już nie pracuje przez rok czasu. Więc no sami Państwo sobie zadajcie pytanie, co się dzieje w tym kraju. Niemniej jednak rekonstrukcja rządu jest w drodze. Moim zdaniem, tak jak już mówię, jest jeszcze trzecie scenariusz, który łączy te wszystkie, że po prostu sprawy się totalnie rozpadają i pan premier, jak już było wspominane wielokrotnie przed wyborami samorządowymi, utrzymał podziękowania od prezesa i będzie się, jak, jak mówiono w wielu ośrodkach, będzie się stalano, żeby odszedł. Druga sprawa to jest to, że mówiono też już o odejściach w kontekście pani, która zajmowała się finansami i oczywiście cały czas mówiono nie, nie, nie, nie, la, la, la, la, la, la. I teraz proszę posłuchać pani Mazurek, rzecznika, Partii Prawio i, i sprawiedliwość takiej rozkrzyczanej, takiej po prostu chłostającej dokoło tą prasę, traktującej jak złokonieczne, taki herst y, rzecznik prasowy. I jaka teraz cichutka jest. Tak jak mówiłem zawsze, jak ten statek tonie, tak jak to było w komunie następnego dnia, te 40 lat, czy tam coś, jak to było to wiodąca Rora Pali, partii, jak to wszystko bo tak, tam propaganda leciała i nagle cyk, rano się budzimy, nikogo nie ma, nikt nie jest odpowiedzialny, nie ma winnych, wszyscy wyjechali do Unii Europejskiej. No także proszę posłuchać tych dwóch materiałów i samemu wyciągnąć wnioski, na jakim etapie rozwoju jesteśmy w naszym pięknym kraju. Radio FMS Gdynia Dzień czy nos, czy to skwar, czy też mróz Jednak treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence Memu wystarczy trzydzieści i sześć Mojej duszy potrzeba znacznie więcej Memu ciał, wystarczy coś wybić i coś zjeść Trochę pospać na boku czy na wznak I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 ona stań wymiano? na kłódnia w pół urwana rozżasz, rozżasz mnie A życie, rozpal obrzej duszę mą, poskona Do stu, do dwustu Do tysiąca, do miliona Słuchaj się w duszy mojej prośby Na tarczywę. Chcę mieć gorączkę i mi Rozpal mnie Blada kuzynko Melpomeno. Jedną zagraną dobrze scenę rozpal, rozpal mnie, ogrzej mnie! Świecią utkany z gubich na Kordonie w nocnym barze! Ogrzej! Ogrzej mnie!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 Codziennie Błagata Ogrzej mnie Zażarta na ten świat niezgoda Z którą rozstałem się tak młodo powróć Ogrzej mnie Rozżarz mnie Śmi do szaleństwa i radości twej i tożsamości niezmienności Dowiedź rozżarz mnie mój świecie rozpal duszę moją aż do końca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 Nie wiadomo, będzie, nie jest znany termin, więc nie odpowiem Państwu kiedy, ale mam informację, że jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Od czego jest uzależniona ta decyzja? Proszę Państwa, no powiedziałam to, co wiem. Bo ona jest na pewno związana z wyborami do Parlamentu Europejskiego, ale nie umiem Państwu po powiedzieć kiedy. Chodzi o to, żeby przykrodzić dymisję minister finansów w ten sposób? Nic nie chodzi o, o nic nie chodzi. Chodzi o to, żeby sprawnie, ewentualnie przekazać rządzenie. rządzenie następnie, no, ale z, myślę, że będzie Państwa informował premier bądź rzecznym żonem. I cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi I aby każdy dzień był ważny i radosny Cierpienie też jest częścią szczęścia Uwierz mi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 kochać ludzi i tych co dobrze im, i mi, którym bardzo źle miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić każda chwila jest ostatnia tak to brzmi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 tym co wyśnie bez względu na to czy się spełni czy nie zależy mi zależy mi zależy mi zależy mi. Tajemnicą, że są rozważane różne scenariusze dotyczące ewentualnej rekonstrukcji. W tym czy scenariuszu zaczekać jest... do wyborów i e, ministrowie odejdą dopiero po tym, jak zostaną ewentualnie wybrani, czy też zrobić rekonstrukcję przed wyborami? Czy Tej decyzji tym, według mojej wiedzy jeszcze nie ma. Czy w tym scenariuszu jest wariant przeprowadzenia rekonstrukcji w ciągu najbliższych dni, żeby nie powiedzieć godzin? Godzin czy dni chyba nie, natomiast na pewno jest analizowany poważnie wariant, aby została przeprowadzona rekonstrukcja przed wyborami jeszcze. Ale to byłby kwiecień czy już maj? Ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, I ponieważ wszyscy... to są decyzje zarezerwowane dla pana premiera i kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy wszyscy ministrowie, którzy kandydują w tych wyborach odeszliby z rządu? No myślę, że na pewno ci, którzy są na pierwszych miejscach i mają bardzo dużą szansę, aby trafić do parlamentu. Czyli państwo szydło Kandydatami tak? do tego, żeby odejść w ramach tej rekonstrukcji. Rozumiem, że Elżbieta Rafalska wtedy nie, natomiast cała ta czwórka tak. Powtarzam, to są kompetencje pana premiera i kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości. A są już kandydaci na następców? My na szczęście mamy do, dużo kompetentnych polityków i ekspertów na naszym zapleczu, więc jak już będzie decyzja, że tej, do tej rekonstrukcji ma dojść, na pewno będą dobrzy kandydaci, mogący zastąpić obecnie, obecnych ministrów konstytucyjnych. Radio FMS Gdynia. Słyszeli Państwo dwie wypowiedzi. Jedną wcześniejszą, a czyli to jest ta wypowiedź pani rzecznika Mazurek, która to wypowiedź miała miejsce dzisiaj, że z tej wypowiedzi wynikało, że 100% przed wyborami do parlamentu Zostało jeszcze jakieś 8 tygodni, włączając święta i dni wolne, to mamy jakieś 6 tygodni, ale przecież trzeba znaleźć kandydatów, trzeba przekazać całą schedę, całe państwo. No to jest wszystko na głowie ustawione generalnie, ale tak działa ten rząd i to trzeba przyznać, że jest to naturalne sposób reagowania, bez planu, spontanicznie, czyli whatever. Co się dzieje, to się dzieje, co przyjdzie, to przyjdzie, co leci, tak leci, tylko ważne, żeby dobrze mówić szybko i ostro, bo to się zawsze przyjmie, a każdego przeciwnika trzeba zmieszać z błotem na jakikolwiek dostępny temat. No i tak to mniej więcej wygląda. Więc rekonstrukcja rządu nam się szykuje. Pan, który odpowiadał, jeżeli było pytanie godziny, dni, nie powiedział na pewno nie. Powiedział raczej nie, chyba nie, prawdopodobnie nie, czyli generalnie nie zaprzeczył. Z tego wynika, że jest prawdopodobieństwo, że w ciągu dni, godzin może być rekonstrukcja rządu polskiego, a to też w kontekście oczywiście strajku, o którym też dzisiaj będziemy mówili, strajku nauczycieli. Ale teraz przeniesiemy się na moment do Gdańska i tutaj też w naszym mieście miało miejsce takie wydarzenie jak konferencja prasowa pani prezydent Dulkiewicz i na tej konferencji przyszedł pan, który jest szefem Solidarności w stoczni i nawiązała się, wywiązała się między nimi dyskusja. Pani Dulkiewicz właściwie poprosiła tego pana, bo ona prowadziła swoją konferencję i ten pan przyszedł, zaczął właściwie z tłumu nawoływać, że chciałby wejść. Ciekawe, czy tak ktoś mógłby wejść z tłumu nawołując do premiera albo prezydenta i tak przerwać konferencję, ale pani prezydent Dulkiewicz ma zupełnie inną formułę, więc zaprosiła tego pana do dyskusji i ten pan to wydaje się bardzo życzliwy mężczyzna, chyba lekko niepełnosprawny, bo mówi, że bierze lekki i że mu się ręce naprawdę trzęsły, no taka osoba, która wzbudza zaufanie i taką pewną bliskość, ale jak się słucha to, co mówi, no to ręce i nogi opadają i też trudno z tym jakoś dyskutować, bo ten pan ma taki mindset, czyli tak ma ten umysł e, ułożony i też tutaj jest historia na temat stygmów. E, stygmy e, to nie jest tak, że ona, bo mówi się, że to jest stygmatyczny temat. Ktoś ma stygmy, e, geje mają stygmy, e, osoby chore m, mentalnie są stygmatyzowane mniejszości narodowe. Załóżmy Żydzi są stygmatyzowani. I te stygmy należy z nimi w sposób rozsądny walczyć, ale one nie znikną. No stygmy wywodzą się od Chrystusa, potem rzekomo ojciec piomiał i tak dalej, i tak dalej, miejsca ran. No i one są. One nie znikną, więc one będą i trzeba tylko znaleźć jakiś rozsądny sposób, żeby z nimi pracować z sobą i w społeczeństwie. Także tutaj mamy ten przykład tej rozmowy. No, no nawet trudno zabrać zdanie, bo szkoda po prostu robiło, było sprawiać przykrość temu mężczyźnie z solidarności, który mówi, no ale mówi rzeczy generalnie, które nie mają kompletnie nic wspólnego z tym, co państwo tu słyszeli E, czym Solidarność jest, jednego drugiego, e, jeden drugiego brzemiona, dźwigajcie. I ponieważ tutaj następuje taki frontalny atak na e, ludzi z tej e, LGDB, tak się to chyba nazywa, i także, żeby to zrównoważyć i nie gadać tyle, no to zaprosiłem osobę, która jest najbliżej tego tematu. I w tym momencie mówimy o panu z partii Wiosna, pan Biedroń. Dlatego postanowiliśmy dać mu dzisiaj głos, żeby zrównoważyć tą E, niezrównoważoną sytuację, którą na całym świecie po prostu traktowałoby się jako coś, no... E, trzeba by użyć słowo karygodne, ale po prostu wobec tego mężczyzny, który ma tak, no jest starszym mężczyzną e, schorowanym, e, tak e, chciał wyrazić swoje poglądy, więc no trudno się to po prostu się z tym obejść, ale niech Państwo sami posłuchają. Przerwał konferencję, mówił, nie pozwolił dojść do słowa. No, nie wiem. Zapraszam do wysłuchania. To się wydarzyło wczoraj. Gonił, kiedy chciałem mnie dogonić I zmieniła się pogoda Wiem, że jutro Cię tu spotkam Teraz sobie przypominam Dzisiaj tutaj być nie mogłaś Przecież jeszcze nie wróciłaś może lepiej, bo nie zmokłaś I widzę tylko twoje kapelusze Jak stawki na niebie Jak stawki na niebie Jak stawki na niebie Jak stawki na niebie i da Bardzo, pani pani ale dlaczego pan nie może do mnie podejść? Proszę się nie bać, pani Karolu. Panie prezydent, przede wszystkim witam panią prezydent. Dzień dobry. I chciałem Cię przede witaliśmy. wszystkim tą dłoń uścisnąć, powiedzieć tak, że nie chcemy dzielić Polaków. Ale panu się ręce trzęsą. Trzęsą się, bo nie widziałem leków. Nie chcemy dzielić Polaków. Nasza decyzja, myślę wspólna, możemy serdecznie panią zapraszam na 4 czerwca wszystkich Polaków, wszystkich. Ale chciałbym, żeby ten plac przestał dzielić, a zaczął je łączyć. I myślę, że możemy we dwójkę zrobić nowe otwarcie, żeby to 100 metrów, to resztę innych uh, przedsięwzięć, które pani chce zrobić, możemy zrobić tutaj na placu wspólnie nawet. Natomiast Plac Solidarności, powiedziała pani piękne słowa i popieram nawet z tym, nawet z tym Ojcem Świętym, popieram w 100%, co pani powiedziała. Plac Solidarności powinien być wolny, od gry politycznej, od wszystkich polityków. Zapraszamy tych polityków, ale po nie być wolno. Planuję kompromis, żebyśmy wspólnie pilnowali, i Pani i ja i Cała Solidarność, że najważniejsze święta państwowe nikt tam nie będzie robił kampanii politycznej, wojny politycznej. A do pani proszę, zwracam się, jeżeli nie mamy dzielić, tylko mamy łączyć, żeby jutrzejsza właśnie w imię Ojca Świętego, którego Pani teraz pokazała, aby jutrzejsze zgromadzenie. Ta konferencja LGBT została przeniesiona w inne miejsce, na Politechnikę, na Uniwersytet czy powiedzmy gdzieś indziej, żeby nie dzieliło Polaków, że muzea są wykorzystywane. Ludzie z LGBT mają swoje prawa i ja to potwierdzę. Natomiast nie możemy my jako politycy ich jeszcze do tego, że to co się stało i pani i ja przeżyłem bardzo sprawę księdza Prałata, tak? Bardzo przybywa i chcemy do. No, właśnie... Panie Karolu, umówmy się. Umówmy się, i się jeden. Mi pan wyjścia nie, nie, do tego kościoła to by, nie, nie, nie, to było przesada. To była przesada. Za no to, ja to, ja to przepraszam. Do własnej parafii to, mogę zajrzeć czasami. I ja powiem jeszcze, przepraszam, bo to chodzi o co innego. Że nie chodzi o pedofilę, tylko chodzi o walkę z kościołem. Że jestem przeciwny tego, co się stało później. Zabieranie lekcji religii kilka dni temu, zdejmowanie krzyży, bo, bo właśnie walczyliśmy. Co jecie chleb powszedni, No. Szanuję. i wie Pani, że chce, chciała Pani w związku z tą śmiercią Pawła Adomiewicza zrobić nowe otwarcie. Możemy to otwarcie zrobić. Pierwszą rzecz co zróbmy, zróbmy, aby Plac Solidarności był placem wolnych od walki politycznej, a ECS był, był też, ECS był Muzeum Solidarności, nas wszystkich, nie dzielił, wspólnie. Wspólnie możemy to zrobić. Jeszcze raz, zapraszam do dialogu. Zapraszam ręce. Ja mych rozumiem, zobaczą te kamery, nie, nie. że potrafimy nie, rozmawiać. Karolu. My potrafimy nie rozmawiać, ręce bo jestem nie, zawału nie dostanę chyba. Ale, ale to ja muszę w tym miejscu... Dobrze, powiedzieć. zapraszam ja... do dialogu z Solidarnością. Solidarność nie, nie jest pani Pana. wrogiem, ale musimy znaleźć wspólne porozumienie, że Plac Solidarności nie jest miejscem walki politycznej. I o to apeluję i serdecznie panią zapraszam. Zapraszam wszystkich, nawet tych, co powiedzieli te brzydkie słowa, bo brzydkie powiedzieli. Tak, tak się nie rozmawia w publicznie. Ja nikogo nie chciałem obrazić, ja nikogo nie chciałem wyrzucać, nie chcieliśmy tam stawiać barierek, nie chcieliśmy... Plac Solidarności jest wszystkich. Karolu, ja się zastanawiam, czy pan do mnie mówi jako autentycznie wzruszony patriota i działacz Solidarności, czy jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości nie, prawej spra w Sejmiku? Nie. Rządu, solidarność, tylko niestety, solidarność. Czy, znaczy, dobrze, to, to teraz, Pani Karolu, to ja do Pana apeluję, żeby Pan wycofał ten wniosek, który leżył Jeszcze raz. Y, sprawa, wniosek nie był konsultowany, nawet nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie wiedział o tym wniosku. Dobrze, wniosek jest ale... tylko wyłącznie uzgodniony dobrze. z Solidarnością Regionu i Solidarnością Komisji Krajowej. Dobrze, I do, chodzi? Jeżeli... I chcemy wspólnie, chcemy z Panią, żeby Pani dobrze, się zrobiła krok do tyłu, krok do tyłu, krok do to... tyłu znaczy... I zróbmy ten okrągły stół tutaj, gdzie zginął Adamowicz, tutaj zróbmy to, coś, coś polityczną, natomiast tam wyłączmy, wyłączmy ten teren na zawsze z działalności politycznej, tylko niech będzie część historyczna, Dobrze, część to ja edukacyjna. Dobrze, Muszę na coś powiedzieć, Toż... bo muszę nagrody Pana to nikt nie zatrzyma, jak Pan zacznie mówić. Pan po pierwsze... Jak pani widzi. Po pierwsze, Panie Karolu, ja bardzo Pana zachęcam do zapoznania się z programem uroczystości. Yy, nigdy, i to też jest moja decyzja i moja wola, żeby na Placu Solidarności nie odbywały się wiece polityczne. Wiec polityczny 4 czerwca jest zaplanowany, ale w zupełnie innym miejscu. To, co ma się wydarzyć na Placu Solidarności, drodze do wolności, terenie yy, otaczającym i okalającym Europejskie Centrum Solidarności to są różne aktywności zachęcające każdego, każdego obywatela dziadków z wnukami, działaczy Solidarności. Pana też zachęcam do oprowadzania po ecs subiektywne zwiedzanie wystawy stałej. Myślę, że pan będzie miał wiele ciekawych historii do opowiedzenia, ale jeżeli mówimy o kroku wstecz, to pana proszę, żeby wycofał pan wniosek blokujący plac Solidarności nie tylko 4 czerwca, bo przypomnę, że dotyczy to także 3 maja, 14 sierpnia, 11 listopada i paru innych dat. Więc ja jestem gotowa do rozmowy, ale wtedy, kiedy to wy wykonacie ten krok i wycofacie wniosek Przypomnę. na podstawie, którego wojewoda wydał tę haniebną, nie boję się tego słowa, haniebną decyzję. Nigdy Dziękuję. Tego... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, mam nadzieję na porozumienie Radio Gdynia, Wolne Media Trójmiasto, Radio FMS Gdynia, Piotr Grzywacz. Wydaje mi się, że słuchając różnych wypowiedzi, przeciętny człowiek zajmuje czyjąś stroje, stronę. Na przykład składa się z tą osobą, z tą się nie zgadza. No, i w, w wyniku takich właśnie rozważań człowiek może się na przykład zdenerwować, a jeszcze na przykład, jak ma w przeszłości jakieś przykre zdarzenia z tym, no to jeszcze bardziej mu jest przykro, i jeszcze bardziej się denerwuje, ale wydaje mi się, że nie o to chodzi, że na spokojnie trzeba to sobie tak rozebrać na elementy pierwsze i wiedzieć. Ale też nie do końca tak dokonywać oceny, że tak o do końca tak inaczej, bo wtedy się zamykamy trochę i się oddzielamy od tej osoby. A w sumie chodzi o to, że no, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, no to byłoby bardzo monotonnie. Więc y, druga strona, ta konserwatywna, ma takie podejście, że no y, jesteśmy za porozumieniem, ale robimy wszystko tak, jak my każemy. No to, to, to trudno nazwać porozumieniem. Z jednej strony tutaj jeszcze dziwna sytuacja, bo jak za pierwszym razem słuchałem tych klipów, które pochodzą z telewizji TVN24, możecie państwo je znaleźć. To są wydarzenia w ciągu dwóch ostatnich dni. Jest ich mnóstwo, tak tyle się dzieje w Polsce. Więc jeżeli się wsłuchuje człowiek w te wydarzenia, te rozważania, ja też się w niej wsłuchiwałem. Na początku to właśnie ten pan mówił, że nie robimy polityki, nie tego, nie polityki i pod koniec podsumowuje, no to my jako politycy zgodzimy się z tym, z tym albo z tamtym. Więc najpierw unika polityki, bo ma trzy funkcje. I szef Solidarności, i szef PiSu, i taka, i wszystkie funkcje, no bo jest dużo ludzi w PiSie, którzy mogą zajmować kluczowe stanowiska jedna osoba musi piastować po 10. Więc potem się robi pewien taki kociok lekki. Więc ten pan, do którego zresztą mam wielką sympatię, mówi, że róbmy ten wspólnotowy ruch, że o to, żeśmy walczyli, żeby krzyży nie ściągano, religia i tak dalej, i tak dalej. No owszem, nikt nie jest za ściąganiem krzyży, ale tak naprawdę korzenie, Powstania Solidarności właśnie Państwu przedstawiłem. To zupełnie było inaczej, potem to się rozwinęło, więc wkładanie wszystko do jednego worka, no troszeczkę może, mija się z celem. Też mówienie, że no, wydaje mi się, że ludzie tam LGBT mają prawa, ale ich prawa są, żeby siedzieć w basementie i nie wynurzać się, no bo to jest kraj Jana Pawła II, no to też troszeczkę się tak dziwnie. Mija z celem, już nie mówiąc o, o lekkim, e, złym zachowaniu, bo zawsze ta strona konserwatywna stara się przekrzyczeć, tą drugą osobę, nie dopuścić jej do głosu, bo jest to pewna taka forma lekceważenia, że tej drugiej stronie wydaje się, że ta druga strona jest młodzi, niedojrzali, lewacy i mówi się generalnie, że jak jest się młody, to jest się le lewakiem, a jak się dojrzewa, to jest się konserwatystą, bo już się dużo ma i chce się to zatrzymywać. Z tym, że to nowoczesne podejście konserwatystów jest dalekie od tak naprawdę konserwatywnego podejścia, ponieważ my w naszym podejściu, naszej partii, łączymy ze sobą doskonale konserwatywne i lewackie, a nawet liberalne poglądy, the middle way, czyli droga środka, the party of common sense, partia zdrowego rozsądku, więc mały rząd, niskie podatki, przeciwstawiamy się aborcji. Jesteśmy za całkowitą ochroną środowiska, jesteśmy za całkowitym przestrzeganiem wszelkich mniejszości. Jesteśmy za tym, żeby właśnie środowiska LGBT miały te prawa, jakie są właściwie już generalnie na całym świecie przyznane do, dla osób, które chcą stanowić, wyobrazi, wyobrażają sobie pewną swoją obecność w społeczeństwie w takiej, ani innej formie. Więc y, można by tak mówić, mówić, mówić, ale wydaje mi się, że jest to bardzo y, rozsądne to podejście nasze. Y, dosyć tutaj sztywno trzymamy się tego planu. Mamy małą y, flexibility, czyli zdolność taką manewru bo wydaje nam się, że to jest dobry plan. Ale już nie mówmy o tych na, na naszym podejściu, tylko mówię w, to w kontekście, że to konserwatywne podejście w Polsce jest typu no robimy co mi się podoba. Generalnie to korupcja, kradzież itp. itd. Założeniem Solidarności było wolność, było um, rozliczenie się z tymi, którzy radną prawdomówność szacunek dla robotników i po prostu jak nie traktowanie robotników jak niewolników, którzy tam tyrają i nie mają nic, a ci na górze po prostu mówią jakimś językiem, którego nikt nie rozumie i się bogacą i po prostu mają wszystko, a ci na nich tyrają i są traktowani jako po prostu bydło, no. mówiąc krótko. No to robotnicy tego generalnie nie lubili, im się to nie podobało i powiedzieli pewnego dnia w sposób grzeczny, kulturalny, bez przemocy nie. No więc teraz przenosimy się do następnego tematu. Powrócimy do e, tematu e, Kościoła. I tutaj Kościół nam się też e, dziwnie jawi, e, jako m, organizacja, która zaczyna być takie, mieć skrajne zdolności antysemickie, bo te sprawy się powtarzają i powtarzają. I teraz tutaj mamy zdarzenie, które dodatkowo jeszcze wchodzi w wkraczanie w sferę innych religijności poprzez zwalczanie tych religijności, czyli uniemożliwianie wolności wyznania. Polsce mniej więcej, bo e, otóż wy, wy, wydarzyło się w Gdańsku, że e, ksiądz ogłosił, że każdy z domu ma przynieść jakieś elementy, które są to elementy magiczne albo związane z jakimiś innymi wiarami, jak słoń i tak dalej, i tak dalej. Takiego Żydka, jak to państwo usłyszą dobrze, państwo słyszą żytka. Nikt tego nie zauważył. Ja ten klip słuchałem uważnie i tutaj państwu na to wskażę, że mówimy o żytku. Czyli to jest antysemickie. Wydaje mi się nie za bardzo to jest takie respectful, czyli respekt, czyli respe, bez, szacunku, bez szacunku do y, y, Żydów. I dodatkowo jeszcze y, to, ta wiadomość obiegła cały świat i y, zostały spalone książki co nawiązuje tutaj nam bezpośrednio do Hitlera, a tak jeszcze padło, że została spalona książka Harry Pottera, a z tego co ja tam badałem, to trzy najbardziej czytane książki to Biblia, Mao Zedong, to wiadomo czemu, no i Harry Potter. Więc teraz jak tutaj ksiądz w Gdańsku sobie spalił Harry Pottera, no to obraził mnóstwo ludzi na całym świecie, bo to jest najbardziej czytana książka. I dodatkowo to poleciało we wszystkich mediach, na pierwszej stronie, że w Polsce po prostu ciemnogród i tak dalej, i tak dalej. I teraz tutaj Państwu dam to do posłuchania. I to jest też, nawiąże do co mówi o antysemityzmie, że Kościół wobec siebie, że niby tam ma być zero tolerancji w stosunku do przestęp dla dzieci, że to nie jest dobra formuła, bo ta formuła nawiązuje do tej samej formuły, którą Hitler i komuniści stosowali. Więc dlatego nie powinna być stosowana wobec księży i powinny im się wybaczyć i generalnie no, zero tolerancji w tym aspekcie, że może tam sobie od czasu do czasu ksiądz z dzieckiem przespać, żeby nie było komunizmu i faszyzmu w Polsce. Także tutaj zaprezentuję Państwu tą serię klipów, a wypowiedź na ten temat właśnie hmm, o zero tolerancji ma arcybiskup Marek Jędryszewski, pan Marek Jędryszewski. Także zapraszam serdecznie. I'm mm -hmm. Nieskazitelna stanowczość, w której, poprzez którą Kościół pragnie reagować na te tragiczne sprawy, o których mówimy teraz. Nieskazitelna stanowczość, a nie, jak często się w mediach mówi, zero tolerancji, dlatego że to sformułowanie, często używane w mediach, ma charakter w jakiejś mierze totalitarny. Kiedy nazizm hitlerowski walczył z Żydami, stosował, stosował wobec nich zero tolerancji, w wyniku czego powstał Holokaust. Kiedy w systemie bolszewickim stosowano zero tolerancji wobec wrogów ludu, doszło do kolejnej masakry w skali liczącej dziesiątki, a może nawet setki milionów ludzi, ofiar tego. Natomiast Kościół, musi być nieskaździelny, stanowczy w piętnowaniu zła, w walce ze złem, ale musi także, zgodnie z tym, czego uczył nas Pan Jezus, wzywać do nawrócenia pokuty i okazywać miłosierdzie sprawcom, e, jeśli, e, jeśli oni chcą rzeczywiście podjąć nowe życie, że, szczerze żałują i dążą do wewnętrznego nawrócenia. To jest przesłanie Ewangelii, któremu Kościół musi być przede wszystkim wierny. It który wierzy w Boga, a ma w domu jakieś rzeczy, które rozpraszają jakieś amulety, jakieś wróżki, które rzekomo mają przynosić szczęście, to wierzymy albo w Boga szczęście, co jest od góry dane, albo eliminujemy wszelkiego rodzaju sprzęty, które po prostu złą moc przynoszą, bo to, że się ma jakiegoś tam rzydka, czy cokolwiek, czy słoniczka w domu z rąbą, to szczęścia nie przynosi, bo to Pan Bóg decyduje o tym, w jakim stopniu jest szczęście w rodzinie, w domu. Mówił, Ksiądz mówił, żeby przynosić takie rzeczy. I jeden dzień po prostu. Kto ma, że po prostu oczyścić mieszkanie z takich złych mord, po prostu zaufać Bogu, co ma się dziać, a reszta po prostu będzie spalone i całkowicie wtedy oczyszamy się w ten sposób z tych z takich to to było, tak. kiedy to dokładnie? Się to było po mszy świętej w, w niedzielę, o 10 y, była msza, o 11 się skończyło i te dary, które były przynoszone w ciągu tygodnia, były zabrane przed kościółek. Było tak, jak było ognisko, to było spalone, była odpowiednia, y, odprawiona przy tym nie msza, tylko kazanie by odprawione i po prostu to wszystko to, co było, te złe moce zostały jakby z domów oczyszczone, bo to, że się ma jakiegoś tam Żytka, czy cokolwiek, czy słoniczka w domu sprzenoszą, bo to, że się ma tam Żytka, czy cokolwiek, czy słoniczka w domu strąbą, to szczęścia nie przynoszą, bo to, że się ma jakiegoś tam żydka, czy cokolwiek, czy słoniczka w domu zrąbą to szczęścia nie przynoszą przynoszą, bo to, że się ma jakiegoś tam Żydka, czy cokolwiek, czy słoniczka w domu z rąbą, to szczęścia nie przynosi, bo... Jill and Jill.